Trzy razy większa powierzchnia jest zajęta, w tamtym roku podczas tej imprezy nie mieliśmy jeszcze otwartych części hal. Także obiekt goni imprezę, impreza goni obiekt, wszystko się rozwija. Czekamy jeszcze aż będzie skończona siódemka, wtedy będzie łatwiej do nas dojechać, ale ekspozycja jest o od... wiele większa niż rok temu. Spodziewaliśmy się tego, że, że będzie więcej ludzi w związku z tym, że jest wystawa zwierząt hodowlanych, która też e, sporo osób zachęca do odwiedzenia naszego obiektu. Podejrzewamy, że około 30 tysięcy będzie osób.